Tych, co mają 8 lat i tych, co mają 100 to osiem, ale jeszcze nie zdążyli zaprzyjaźnić się z informatyką. Zapraszamy w niedzielę o 9:30 na spotkanie z myszką Ogonisią. Jestem myszką z dobrego domu, to znaczy chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przemądrzałym modemem Modusiem. Ty sieć cicho z podwiniętym ogonkiem. i słuchaj, jeszcze musisz się dużo nauczyć. Wiecznie zaspanym monitorkiem Arlikiem. Czy tobie się wydaje, że ja bez przerwy odpoczywam gryzą? I wszechmądrą, wielką encyklopedią internetową. Ależ to jest bardzo proste. Czyli bohaterami straszliwego dramatu w cyberprzestrzeni. Przygody Małej myszki w świecie informacji. Tylko w Radiu Szczecin w niedzielę o 9.30. Cykliczne, jedyne w Polsce edukacyjne słuchowisko informatyczne z nagrodami dla słuchaczy. Pamiętaj, zapisz sobie i powiedz innym. Niedziela 9.30, 92 FM.